Z Prosto z Polski do twojego domu Przesyłamy sygnał używając mikrofonu <śmiech> I was bardzo serdecznie Łukasz Lubiński podcast Borys Trzyga. Czyli luźne gadanie Niespokojnego człowieka <śmiech> Tak, tak, tak, jestem niespokojny Bo ci co mnie znają tak a, uważają, znaczy to wiecie jak to jest jedni uważają tak, drudzy inaczej cóż dzisiaj Borysek czy Borys Trzyka jak ja wolę a tak naprawdę Łukasz Podróżnik dlaczegoż to Podróżnik jaki z nami tam w ogóle Podróżnik przecież nie wychyliłem w ogóle nosa poza Polskę ale, ale ale ostatnio trochę pojeździłem po Polsce byłem w dwóch ciekawych miejscach I, i, i, i, i, i, i myślę, że można o nich trochę opowiedzieć są miejsca znane ogólnie i nie będę tutaj jakichś w ogóle innowacji wprowadzał Niemniej jednak jak ja to widziałem bo tak sobie pomyślałem po odsłuchaniu teraz odcinka Maćka z Kwary najnowszego no, właśnie on tak o zimie tam mówił i w ogóle jechał na całą zimę <śmiech> no pierwsze miejsce gdzie byłem właśnie kiedy ja byłem to był listopad bodajże w listopadzie byłem w Zakopanem słuchajcie i, i co pięknego było bo dojechaliśmy tam była konferencja na której byłem e, drugi dzień konferencji budzimy się za oknem biało totalnie biało wszyscy zdziwieni. No, większość była przygotowana na, przygotowana na śnieg. <śmiech> nie patrzcie dziwnie, ja też się przygotowałem. Miałem zimowe ciuchy oraz buty zimowe, bo stwierdziłem, że w górach to nigdy nic nie wiadomo. I także się przygotowałem do tego. No i właśnie, słuchajcie, taka historia, bo Maciek mówi, że właśnie zima, wszyscy się cieszą, jak jest zima i w ogóle, a on nie... No nie no, jak w mieście, to nie, ja się z tym zgodzę. Ale wyobraźcie sobie, e, zeszliśmy, bo dokładnie rzecz biorąc, byłem w Murca Sichle. Zeszliśmy w taką dolinkę na końcu, praktycznie Murca Sichle. Stanęliśmy i powiem Wam szczerze, zobaczyłem. W ogóle byłem pierwszy raz w górach, tak naprawdę, zakopanym w okolicach. Wcześniej nigdy tam nie byłem. Stanąłem na tą przepaścią ze znajomymi czy to nie była jakaś tam przepaść, która miała bardzo stromy bok. Była bardzo łagodna, bardzo pięknie wyglądająca. Połać śniegu, która była na niej, stworzyła tak niesamowity klimat, że, powiedziałem, tak spojrzałem, powiedziałem o kurczę oczywiście, zdziwiony całym widokiem, chociaż nie tylko ja, Byłem tam z całą ekipą z naszego uniwersytetu i zaczęliśmy się rzucać śnieżkami. Było w ogóle fajnie. A słuchajcie, jak to jest z miastem? Z miastem to są kłopoty, tak jak mówi Maciek. Ja to odczuwam niemalże codziennie, kiedy spadnie śnieg. Samochody faktycznie to rozjeżdżą. Ten śnieg całkowicie. Jest taka plucha połączona z błotem i wyobraźcie sobie jak jest droga która ma w cholery dziur tyle dziur, że nie można ich ominąć, jest tak wąsko, że nie można żadnej dziury ominąć i samochody dość szybko jeżdżą, bo te dziury nie są aż takie wielkie ale ma dużo tych dziur, samochody szybko jeżdżą błoto z, tą, z tym śniegiem roztopionym e, zagnieżdża się w tych dziurach przy pewnej prędkości samochodu no właśnie. Wszystko idzie na pierwszego. To jest moja codzienna droga na wydział chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Przykre, prawda? Ale prawdziwe. Wyobraźcie sobie, że jak zaczynałem studia, było tak samo. Nie ma co się łudzić, nie było inaczej. Było tak samo, ale na bodajże drugim roku, jak byłem, napisałem list list e-mailowy. Ja wiem, że to może mało poprawna forma, ale napisałem maila, bo stwierdziłem, że tak będzie prościej. Nie była... Był to jakiś taki list grzecznościowy, ale oczywiście nie była żadna forma taka em, powiedzmy urzędowa. Napisałem takiego... Takiego lista, chciałbym powiedzieć. Napisałem takiego maila do prezydenta Gdańska, pana Adamowicza, w sprawie, w sprawie tej drogi. I stwierdziłem, że nie tylko ja mam takie odczucie wyobraźcie sobie każdy, kto tam mieszka oraz każdy jeden student naszego wydziału i też nie naszego, bo do tutaj do naszego wydziału także inni studenci przychodzą, którzy mają jakieś zajęcia z chemią związane, a całkiem sporo jest tych wydziałów. Eee, ma odczucia takie, że no po prostu, no do jasnych choler, jak się przejdzie tą ulicą, to nie ma opcji, żeby się nie było mokrym. A jak jest błoto z taką gdzie jest właśnie z błoto takie z rozpaćkane, straszne? To w ogóle cholera, bierze. Ja mam jasną kurtkę. No po prostu często jest tak, że przyjeżdżam do domu po pierwszym wypraniu kurtki, trzeba ją znowu prać, bo się nie nadaje do niczego. No po prostu żal dupe ścisko. I słuchajcie, co jest piękne, bo napisałem, że nie piszę tylko i wyłącznie jako student, ale piszę tako, także jako mieszkaniec starogardu gdańskiego, nie Gdańska nie mieszkam w Gdańsku i napisałem wprost, że ten wizerunek tej dzielnicy miasta nie wpływa optymistycznie na, na, na niego, na radę miasta jako, jako taki, takiego zwierzchnika miasta Gdańska i wyobraźcie sobie co dostałem w odpowiedzi no jak myślicie? no właśnie, odpowiedzi nie dostałem jest bardzo przykre. Ja rozumiem, ja to naprawdę rozumiem, że prezydent miasta dostaje miliony maili dziennie. Ma na pewno 2,5 miliona maili dziennie. Oczywiście. Nie chcę brzydko powiedzieć to, bo chciałbym przekonać, Ale wypadałoby chociaż, jeżeli nie on, to na pewno część maili przeglądają pracownicy. Na pewno jest to jakoś podzielone. Żeby ktoś chociaż odpisał w bardzo kulturalny sposób. Nie? Bardzo mi się to nie spodobało i stwierdziłem, że no nie wiem, czy takie osoby e, powinny być na, na stanowisku bo ja rozumiem oczywiście, że kurczę, ja jestem tylko jakiś tam szarak, prawda? ale to właśnie ci szaracy tworzą ci szaracy? Hmm. tacy szaracy jak ja tworzą e, właśnie społeczność miasta to społeczności miasta nie tworzą Ludzie, którzy są na stanowiskach, tylko przeciętny obywatel, który, który niestety, ale to musi gdziekolwiek chodzić pieszo. Bo tutaj jest problem. Bo jeżeli nie ma auta, to musi chodzić pieszo. A przeważnie, no nie wszyscy mają auto, prawda? Więc to jest słuchajcie, to jest właśnie takie moja aluzja, którą zauważyłem w stosunku do zimy. Bo co innego, to, to, to jest zima. Właśnie taka jak byłem na tym wyjeździe, który był bardzo ciekawy. Eee, no, w mieście faktycznie zima jest kiepska. Ale <śmiech> Łukasz podróżnik, Łukasz podróżnik. Wróciłem w niedzielę z Wrocławia. No, dla mnie słuchajcie, to jest dosyć duża, duża, dosyć daleka podróż, ale o tym może za chwilę. No, I wszystko jasne. Proba mikrofonu. Zaprasza Robert Kessling. dwa wejścia, bo jakoś tak mi wyszło. Nieważne. Drugie wejście właśnie Wrocław. Pamiętam jak napisałem na blipie, że jadę do Wrocławia, to Maciek z Kwara napisał, że jedzie do Gdańska. To tak śmiałem się, że robimy transfer. On tu, ja tam. I na odwrót. Wyobraźcie sobie, Wrocław uchodzi na za jedno z najpiękniejszych miast Polski co do tego, wypowiedzieć się nie mogę ponieważ nie widziałem Wrocławia byłem tam trzy dni, niecałe nie zdążyłem zobaczyć ani, ani chwili Wrocławia no, no niestety, no kurczę no tak wyszło w zupełnie innych celach jechałem do, do, do Wrocławia, a mianowicie jak jest podcast prywatny to prywatny, prawda ehm... Zjechaliśmy do, do NANO na, na spotkanie takie, powiedzmy, na spotkanie, aby coś, coś ustalić. Nanonet, nie wiem czy życie bardzo zapraszam. Nanonet.pl, to jest Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii, taka nowa dziedzina rozwijająca się. Tam też mieliśmy, dlaczego właśnie w Wrocławiu, bo Nanonet współpracuje z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ o którym na pewno wszyscy słyszeli, bo tylko Wrocław dostał siedzibę. Z hmm. jest jedyne, jedyne centrum w Polsce. Niemniej jednak że to jest o się nie mylę, Europejski Instytut Technologiczny. Mam nadzieję, że tak jest, że się nie mylę z tą nazwą. Zaraz ją sprawdzę, żeby nie było tak, że ja opowiadam jakieś historie z z sieci wzięte. Kurczę, no nie mogę znaleźć teraz. Ale no mniejsza z tym. Wydaje mi się, że to właśnie, właśnie jest to. Dobra, bo teraz mi to zaczął chodzić po głowie. No i tam ustalaliśmy sobie różne dziwne rzeczy, prawda? Mniej lub bardziej interesujące dla, dla przeciętnego zjadacza chleba ale słuchajcie, Wrocław bo to jest kolejna rzecz, do której chcę wrócić ludzie ludzie bardzo mili, szczerze powiedziawszy zdziwiłem się naprawdę, ponieważ rozmawiałem z podchmielonym koksikiem takim bo pytałem o ulicę stwierdziłem, że nikogo innego w pobliżu nie ma no trudno, podejdę, zapytam najwyżej Morty mi obije i tyle będzie z tego ale podszedłem, on kulturalnie powiedział gdzie zapytał, jaki numerek pokazał i w ogóle, a był naprawdę na chwiejnych nogach, o chwiał się, chwiał. Ale to bardzo pozytywne wrażenie Wrocławia, słuchajcie. Co mnie zdziwiło i dotychczas mnie dziwi, ja nie wiem, czy to akurat trafiłem na taki tramwaj, czy, czy jak to było. <śmiech> Dawno tego nie widziałem. Jako dziecko pamiętam, mające tam, no nie wiem, z 5-6 lat były kasowniki na, na, na, na taki zatrzask że wkłada się bilet i się przysuwa do siebie taki zatrzask i, i kasownik robi dziurki w bilecie. Poszatkował go jak jasna cholera, z tego biletu prawie nic nie zostało. I powiem wam szczerze, tak sobie spojrzałem i tak sobie przypomniałem takie młodzieńcze moje lata, gdzie byłem takim szczeniakiem 6-7-letnim i to było naprawdę takie bardzo pozytywne, bo Gdański i moje miasto Starogard są miasta, które mają praktycznie już wszędzie kasowniki elektroniczne i w ogóle jak wszedłem do, do tego tramwaju patrzę, rozglądam się i tak sobie myślę, cholera no popielniczki w tramwaju, a gdzie to kurde kasowniki są no no właśnie, popielniczki, nie? kurde popierdółka ze mnie aż w końcu jakaś dziewczyna kasowała bilet, a mówię, Ach, cholera to system dopiero no, ale to tak to tak we Wrocławiu Oczywiście Uniwersytet Wrocławski, podobno piękny. Nie wiem, widziałem go nocą, tylko jadąc pod od razu uniwersytetem, tak, takie tak rozświetlony, ale to jest taka, wydaje mi się, wizytówka Wrocławia, taka, taka, takie znane miejsce. Co było też fajnego, to... O fajne, fajnego, nie lubię tego słowa. Co było bardzo ciekawego, to kiedy mijaliśmy autobus i na autobusie był herb Wrocławia, i tak sobie od razu skojarzyłem ze Skwarą, bo on gdzieś kiedyś miał też herb Wrocławia na podcaście. Ten pan, to najśmieszniejsze ten człowieczek, ja nie wiem kto to jest na tym herbie Wrocławia, ma facjatę podobną do Skwary. Boże, Skwara, ty jesteś popularny. Nawet na herbie ci umieścili. Nie wiem, ale to tak może przez przypadek. Jak, na szybkiego spojrzałem, ale coś pięknego. Naprawdę. Co do Wrocławia jeszcze. No, klimat był całkiem ciekawy. E, knajpy, knajpy e, knajpki na e, na rynku to był chyba rynek czy miasto w ogóle bardzo, bardzo piękne właśnie to, to jest chyba rynek bardzo duży, obszerny, słuchajcie to nie był we Wrocławiu, koniecznie musi go zobaczyć e, No co jest naprawdę cudownie tam, bo tam akurat były rozstawione jakieś straganiki czy cholera wie co tam coś można było kupić bardzo rozświetlony w centrum właśnie te, te różne kamienice, takie, takie stare, jakieś odrestaurowane, więc cudownie to wygląda. Do knajpy dostać się w piątek czy sobotę, to jak zresztą w każdym większym mieście, graniczy z cudem. Poszliśmy do jakiejś piwnicy. Szczerze powiedziawszy w tym momencie nie pamiętam nazwy wiem, że to było na pewno w nazwie miała piwnica jakaś, nie pamiętam bardzo duży teren znajdujący się pod ziemią zobacząc cennik zwątpiłem bo dla mnie na moją kieszeń cena za taki skromniutki obiad porcję, gdzie normalny chłop się tym nie naje 50 zł to jest dużo ale to dla mnie. jestem gnojek, który nie zarabia, więc być może to tylko i wyłącznie dla mnie jest taka, taka kwota jakąś taką horrendalną sumą. Eee, więc, więc nie wiem. Hmm, cóż jeszcze z Wrocławia? Chyba nie jest więcej. To były te kilka rzeczy, które w bardzo praktycznie pozytywny sposób mnie na, nastroiły. Oczywiście pomijając ceny w knajpce. Ale chciałbym do Wrocławia wrócić, słuchajcie, bo bardzo mi się spodobało miasto i klimat. Sądzę, że latem to miasto jest jeszcze piękniejsze, tak mi się wydaje. Musi być naprawdę piękne latem. Hmm, podróż oczywiście ode mnie do Wrocławia to jest... Jechałem osobówką, bo no wyobraźcie sobie, miałem osobówkę z samego Starogardu do Wrocławia, oczywiście z dwiema przesiadkami, gdzie w jednej przesiadce, po jednej przesiadce czekałem dwie godziny na kolejną, ale zajechałem do Wrocławia w przeciągu 10,5 godziny. Z powrotem już pojechałem sobie też, też osobówką oczywiście i dojechałem w 8 godzin. Niemniej jednak całą podróż, cała podróż rekompensowała. Zrekompensował ten pobyt we Wrocławiu. A tak naprawdę, wracając z Wrocławia, e, przez te 8,5 godziny doszedłem do jednego wniosku: że nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Dlaczego? Może kiedyś